Otwórzmy wspólnie drugą Księgę Mojżeszową. Druga Księga Mojżeszowa i dwudziesty rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, nazywana inaczej Księgą Wyjścia, opisuje nic innego jak właśnie wyjście Izraelitów, z niewoli Egiptu, z ucisku Egiptu i podróż Bożego Ludu przez pustynię do Kanaanu, do ziemi obiecanej, do dziedzictwa Izraela, do ziemi płynącej w mleko i miód. 20 rozdział opisuje nadanie Izraelowi prawa. Jest to miejsce, kiedy przychodzą pod górę Synaj i tam Bóg nadaje im swoje prawa. Mówi im, jak mają żyć, jak mają postępować, jak mają, jakie mają być ich relacje, jaka ma być ich relacja z ich Bogiem. Ja chciałbym zająć się tym miejscem od 22 wiersza do 26, który opisuje relacje Izraela z Bogiem. Przeczytajmy te wiersze. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, od 22 do 26 wiersza.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 na każdym miejscu, na którym nakażę Ci wspominać imię moje, przyjdę do Ciebie i będę Ci błogosławił. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosami, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopnia, aby się tam nie odsłoniła nagość Twoja. Ten fragment mówi nam o tym, że jest jeden Bóg i ten Bóg jest godzien czci. I mówi o tym, jaką tę cześć należy oddawać. Oczywiście nie jest to wyczerpujący fragment i nie jedyny fragment, który o tym mówi, ale wierzę, że możemy tutaj w tym fragmencie dostrzec pewne bardzo istotne elementy przychodzenia do Boga, trwania w społeczności z Bogiem. Bóg objawił się Izraelitą. Tutaj w wierszu w drugI Bóg mówi, że oni widzieli, że Bóg mówił z nieba. I rzeczywiście w 19 rozdziale jest opisany ten moment, kiedy słup ognia, dymu wstępuje na górę Synaj, rozlegają się trąby i Bóg przemawia do swojego ludu. I tak przemawia, że aż oni drżą i proszą Mojżesza, żeby Bóg do nich nie mówił, ale żeby Bóg rozmawiał z Mojżeszem, a Mojżesz, żeby był ich pośrednikiem, żeby Mojżesz przekazywał ludziom to, co Bóg do niego powiedział. Był to tak widok w Ale ci ludzie niemal oglądali Boga twarzą w twarz. Widzieli realność Boga. Oni widzieli się wcześniej. Widzieli ją w Egipcie. W tych wszystkich plagach, które Bóg posłał na Egipt. Widzieli różnicę, jaką Bóg uczynił między dzienią Goszem, w której oni mieszkali, a całą resztą Egiptu, który a nad tym strasznymi plagami. Widzieli Boga, który rozdzielił Morze Czerwone przed nimi. A kiedy Egipcjanie próbowali pójść śladem, a morze zamknęło się, I Egipcjanie potonęli. A widzieli Boga w codziennym zaopatrzeniu chleba z nieba. gdy im manne. Bóg nawet posłał przepiórki tam do nich na pustyni. Kiedy brakowało wody, a kiedy Mojżesz uderzył laską w skałę, wytrysnęła woda ze skały. Izraelici. Mieli namacalne dowody istnienia Boga. Wiedzieli, że Bóg, który do nich mówi, jest Bogiem prawdziwym. Jest Bogiem, który słyszy. Jest Bogiem, który czyni rzeczy. I ich wiara była oparta na dokonaniach Boga. Kiedy Bóg posyłał Mojżesza do nich, Mojżesz powiedział, a co jeśli mi nie uwierzą? Co jeśli ja im powiem o Tobie, że się spotkałem z Tobą w tym krzaku gorejącym, a oni mi nie uwierzą? I Bóg dał Mojżeszowi konkretne znaki, który miał przedstawić Izraelitom. Kiedy włożył swoją rękę w swoje donadrze i wyjął ją, była biała jak śnieg, pokryta trądem. Kiedy rzucił swoją laskę na ziemię, a laska stawała się wężem. Bóg chciał, żeby Jego lud miał opartą wiarę na konkretnych faktach, na konkretnych wydarzeniach. I dzisiaj my jako chrześcijanie, a jesteśmy spadkobiercami tego, co doświadczył lud izraelski, a tego, co stało się w Chrystusie Jezusie. Nasza wiara dzisiaj nie jest oparta na jakichś doświadczeniach poza, poza cielesnych jakichś ludzi, a nie jest wynikiem jakichś a, filozofii, jakichś wybitnych jednostek. Nie, nie jesteśmy tutaj dlatego, że ktoś opowiedział nam coś, co on doświadczył i my w to uwierzyliśmy, czy jacyś ludzie spisali swoje przeżycia. Owszem, Bóg wybierał pewnych ludzi, Bóg objawiał się pewnym ludziom, ale to, co im objawiał, to, co do nich mówił, miało swoje potwierdzenie w historii. Działo się w konkretnych miejscach, w konkretnym czasie. I dzisiejsze chociażby wykopaliska archeologiczne dowodzą tego. Więc nasza wiara jest oparta na faktach. I tym się różnimy od wszystkich innych religii. Że to, co, co, w co my wierzymy, wydarzyło się naprawdę. Wydarzyło się w konkretnych no, historycznych jakichś miejscach i w historycznym czasie. Bardzo ważne. Tym się różnimy od wszystkich innych religii. Inne religie są tworem ludzi są ich przemyśleniami na temat świata opierają się na jakichś ich doświadczeniach osobistych i oni na podstawie tego tworzyli swoje filozofie Bóg Jafra o którym tu czytamy mówi o sobie jako o jedynym Bogu mówi, że jest jedynym Bogiem i co więcej zakazuje swojemu ludowi mieć innych Bogów Izraelici przez Lata niewoli w Egipcie napatrzyli no się na Egipcjan, którzy mieli całą masę od bogów. Którzy czcili psy, którzy czcili księżyc, którzy czcili słońce i właściwie wszystko, co było naokoło nich. Tworzyli sobie różnych bogów na różne potrzeby, na różne okazje. Bóg powiedział, Ja jestem jedynym prawdziwym bogiem. Nie ma innego i nie będziesz służył innym bogom. Tutaj akurat w naszym fragmencie Bóg zakazuje czynienia sobie tych bogów ze srebra czy złota. Co to jest Bóg? Czy kto to jest Bóg? Dla Egipcjan, jak powiedziałem, byli różni bogowie. Bogowie zrobieni ich własnymi rękami i bogowie, którzy... różne żywioły świata, których uważano za Boga. Dzieje ludzkości dowiodły, że ludzie Potworzyli sobie całą masę bogów. I dzisiaj a ludzie tworzą sobie Bogów. Może akurat już dzisiaj w cywilizowanym społeczeństwie nie są to bogowie wycięci z jakiegoś drewna. Może nie są to bogowie ze złota czy srebra. Ale mamy swoich bogów. Te gorsza, w kościele często ludzie mają innych bogów. Nie nazywają ich może bogami, ale mają swoich innych bogów. Bóg to jest tytuł. Bóg jest to. Podstawowe źródło inspiracji człowieka w jego postawie, w jego myśleniu, w jego działaniu. Bóg jest tym, co sprawia w życiu człowieka takie, a nie inne zachowania, takie, a nie inne działania. A jest, jest, jest główną motywacją życia człowieka. A jest, jest celem człowieka. A Bóg jest to najwyższa wartość dla człowieka, to, co człowiek najbardziej ceni, wokół czego. A, Całe jego życie się obraca. I co? czci? <śmiech> Apostoł Paweł na przykład napisał, myślę o tymoteusza, że są ludzie, których Bogiem jest brzuch. Są ludzie, których Bogiem jest brzuch. Czyli całe ich życie obraca się wokół jedzenia. A nie wiem, czy tego doświadczyliście, ale ja w minutu doświadczyłem takiego okresu, że żyłem od śniadania do obiadu, od obiadu do kolacji. Nie byłem nigdy jakoś, nie obżerałem się. To nie była kwestia, że ja jakoś nigdy nie, nie byłem olbrzymi, ale moje myśli zaprzątały jedzenie. Myślałem, co, co tu przekąsić sobie jeszcze, co tu zjeść. A, potrafiłem cały dzień kręcić się wokół jedzenia. Myślę, że nie jest to tylko mój problem. Dzięki Bogu a, jest lepiej, ale jest to prawdziwe. A, są ludzie, dla których Programy pewne telewizyjne są ubogie. Oni żyją układając swój plan według tego planu, jaki mają w gazecie. Może dzisiaj, już mając tyle programów jest to, nie wiem, może jeszcze gorzej, niektórymi niektóry, niektóry, niektóry lepiej. Ale są ludzie, którzy najpierw, zanim ułożą swój plan wg, najpierw patrzą, co będzie w telewizji. I wtedy ten film jest o tej godzinie, ten program jest o tej godzinie, ten jest o tej godzinie. I muszą wszystko inne poukładać tak, żeby móc zdążyć na swój program, na swój film, na swój serial. by to nie było. A... Oczywiście są, też może mieć Boga pieniędzy, bardzo mocnego Boga. I całe swoje życie kręci się wokół zarabiania, zarabiania więcej, zarabiania lepiej. Rezygnuje się z innych rzeczy, żeby zarabiać, żeby mieć więcej, posiadać więcej. Są ludzie, którzy mają Boga przyjemności. Całe ich życie kręci się wokół zaspokajania swoich pragnień, swoich wyobrażeń. A i też w moim życiu był taki okres, kiedy jako młody chłopak Naprawdę, cały tydzień żyłem, czekając na sobotę. To był mój dzień. Sobota czy tam niedziela. kiedy mogłem pójść z kolegami, z znajomymi na dyskotekę i tam się wyszaleć, tam z jakimiś dziewczynami poszaleć. To było moje życie. Ja do tego żyłem. Cały tydzień był dla mnie zmarnowany. Może nie zmarnowany, ale taki pusty, próżny. To nie było moje życie. Moim życiem była sobota. Tam był mój Bóg. Na to czekałem, tego pragnąłem. To było. Na to zbierałem pieniądze, żeby kupić sobie bilet na tę dyskotekę. Żeby coś tam komuś kupić. Są różni bogowie. Jest Paweł mówi, że jest wielu tak zwanych bogów. i my w naszym życiu, chociaż może nie nazywamy im bogami, jeśli nasze życie kręci się w ogóle jeśli one są inspiracją naszego życia, jeśli są naszym pragnieniem, dążeniem naszego życia, a mogą być bogami. Bóg powiedział do swojego ludu, ja jestem jedynym Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, nie ma innego. I wy jako mój lud macie nie mieć innych Bóg, macie mieć tylko mnie jako Boga, mnie jako Boga macie czcić. I Bóg żąda od człowieka najwyższego miejsca, jedynego miejsca, które prawdziwemu Bogu się należy. Jest to miejsce najwyższe ponad wszystkim innym w naszym życiu. co więcej, jest to miejsce dominujące wszystko inne. Jeśli prawdziwie Bóg jest naszym Bogiem, to wszystkie inne rzeczy muszą być zdominowane przez to, co Bóg myśli o tych rzeczach. Jak Bóg patrzy na te rzeczy? Jeśli On jest naszym Bogiem, jeśli On jest źródłem naszego życia, celem naszego życia, to każda inna rzecz w naszym życiu musi być Jemu poddana, musi być Jemu podporządkowana. Nic innego nie uzyska Bożej aprobaty. Żaden kompromis. A z innymi jakimiś pomniejszymi Bożkami, ani też jakieś inne miejsce. Bóg po prostu tego nie przyjmie. Jeśli Bóg jest Bogiem w życiu człowieka, wtedy mowa o ołtarzu, o którym jest później mowa, ma sens. Jeśli Bóg nie jest Bogiem w naszym życiu, jeśli prawdziwy Bóg nie zajmuje swojego miejsca w naszym życiu, mowa o ołtarzu jest kolejną pustą ceremonią, w niczym nam nie pomagającą, do niczego nie prowadzącą. Ale dla tych, którzy uznali jedyność i najwyższość prawdziwego Boga, ołtarz jest miejscem spotkania z tym Bogiem. Jest miejscem społeczności z tym Bogiem. I o tym chciałbym się mówić. Ołtarze, o miejscu spotkania z Bogiem. Podstawowym przeznaczeniem ołtarza jest składanie na nim ofiar. Ołtarze były budowane, aby składać na nich. Ofiary Ofiary natomiast mają, można byłoby je podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Oczywiście tych ofiar było więcej i można byłoby szczegółowo wchodzić dalej, ale dwie podstawowe, dwie zasadnicze funkcje ofiar to funkcja pojednania i funkcja uwielbienia. Będziemy mówili troszkę o tych funkcjach nieco później. Przyjrzyjmy się najpierw samemu ołtarzowi. Jaki ołtarz? Kazał Bóg postawić a, swojemu ludowi, jaki oni ołtarz mieli Bogu stawiać. Przede wszystkim charakteryzuje ten ołtarz prostota. Miał być to ołtarz z ziemi albo z nieociosanych kamieni. Nie miał być kunsztowny, nie miał być jakoś grawerowany pięknie, zdobiony. Miał być, to, miał być to proste miejsce z ziemi albo z nieociosanych kamieni. Bogańskie ołtarze. A, były najczęściej pięknie zdobione. Bardzo często na tych ołtarzach znajdowały się wizerunki tych bogów. I pogani mieli dwa rodzaje ołtarzy. Były też oczywiście proste ołtarze pogańskie, ale bardzo wiele ołtarzy pogańskich było naprawdę pięknych dla oka ludzkiego. I pogani mieli dwa rodzaje ołtarzy. Mieli niskie ołtarze dla tych takich bóstw ziemskich, tam dla drzew, tam swoich ziemskich bóstw. A mieli też wysokie ołtarze. I to były ołtarze dla tych niebiańskich pust, bo dlatego były wysokie, żeby oni się czuli jakoś bliżej tych pust, żeby te ofiary jakoś bardziej do nich dochodziły. I Pismo Święte mówi nam o tych miejscach na wyżynach, nasze tłumaczenie mówi. I tam jest mowa właśnie o wysokich miejscach. To słowo, które jest tam wyższych, oznacza wysokie miejsca. I prawdopodobnie chodzi tam właśnie o te wysokie ołtarze, które były najbardziej popularne wśród Filistyńczyków i ludów Kanaanu. Jednak według Bożego zamysłu zarówno pojednanie człowieka z Bogiem, jak i uwielbienie Boga miało charakteryzować się prostotą formy. A niestety my jako ludzie zbyt często przykładamy zbyt wielką wagę do formy, zbyt wielką wagę do ceremonii, do uroczystości, do całej tej oprawy tego, co jest treścią tego. I często ta oprawa Często ta forma sprawia, że zupełnie tracimy treść, zupełnie tracimy pojęcie o tym, co się dzieje. Tak bardzo jesteśmy zaabsorbowani formą, że tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Myślę, że wielu z nas wyszło z kościoła rzymskiego. Bym zapytał Was, co? Niektórzy powiedzą, wiedzą, ale no? ja na przykład dokładnie nie wiem. Co znaczy święcenie jajek, wielkanoc? Co się dzieje z tymi jajkami? Co się dzieje z tymi pokarmami, kiedy się je święci? Dlaczego nie można jeść tego jajka w sobotę, tylko się je w niedzielę? Wczoraj zadzwoniliśmy do księga. W naszej grupie rozmawialiśmy tam o tym. A, tak się rozmawiać, właściwie jak to jest sens? Czy my w tym powinniśmy uczestniczyć, kiedy na przykład widzimy naszych rodzin, które w tym uczestniczą? A co to znaczy? Co się na tym kryje? Zadzwoniliśmy do księga. Ksiądz nie, nie był by w stanie nam dać jakiejś jasnej odpowiedzi. Do dwóch, tak. Najpierw jest tam pana Franka. Ten to nie był tylko a potem do drugiego. I jakieś oględne odpowiedzi. Tradycja, że to tak się robi. Księdze, księża tego nie wiedzieli. Myślę, że masa ludzi nie wie, co się dzieje za tymi co się dzieje za tymi, kryzys, za tymi obrzędami. A obawiam się, że niestety dla wielu z nas pewne rzeczy, które robimy, nie są do końca jasne. Nigdy tak naprawdę nie wyszliśmy poza formę tego, co robimy. Dlaczego podnosimy ręce? Dlaczego klaszczamy? To są takie bardzo proste rzeczy. Ale inne rzeczy, które dzieją się w kościele. Dlaczego bierzemy a, udział w wieczerzy? Co się, co się dzieje podczas tej wieczerzy? Co tak naprawdę się dzieje? A, moglibyśmy o wiele różnych rzeczach powiedzieć, które wykonujemy w kościele, i tak naprawdę poza formami, które wykonujemy, czy wiemy jaka jest treść tego, co robimy? A czy naprawdę przeżywamy tą treść? Czy uczestniczymy w formie? Pojednanie z Bogiem jest bardzo proste. Dla nas w Nowym Przymierzu Bóg mówi, przyjdź do mnie, uwierz w Pana Jezusa, pokutuj, a będziesz spowierony. Dla wielu ludzi jest to niepojęte. Jak to możliwe, że w tak prosty sposób można przyjść do Boga i tak, tak załatwić jedną modlitwą całe swoje stare życie? tak Te wszystkie złe rzeczy, które ktoś robił? Niemożliwe. Trzeba pokutować, trzeba, trzeba zrobić coś, trzeba się umartwić. Trzeba przejść przez jakiś proces inicjacji. Nie da się tak po prostu zostawić tego jedną modlitwą, jedną skruchą, jednym wyznaniem. Bóg uczynił przyjście do siebie bardzo prostym. Z jego strony Bóg dokonał bardzo wiele, ale ze naszej strony, z naszej ludzkiej strony jest to tylko przyjście, jest to przyjęcie tego, co Bóg dla nas zapewni. Myślę, że to ociosywanie kamieni do ołtarza może oznaczać, może symbolizować ludzkie. Wysiłki, ludzkie uczynki do dołożenia do ofiary, która miała tam się odbywać na tym ołtarzu. Ołtarz był zrobiony dla ofiary, to było centrum ołtarza. To był sens postawienia ołtarza, żeby tam była ofiara. I Bóg powiedział, nie będziesz go ociasywał, nie będziesz wszystko robił z ciosami w kamieniu, Mógł postawić postawił z prostych kamieni. A i myślę, że człowiek, jest, jest w nas coś takiego, że my chcemy dołożyć do tego, co Bóg już zrobił. Chcemy jakby uzupełnić, ulepszyć. A to, co Bóg dokonał. Bóg powiedział, jeśli Go ociosasz, to zbezcześcisz Go. Nasze pojednanie z Bogiem a i nasze trwanie w społeczności z Nim jest całkowicie oparte na Bożej łasce. Całkowicie, jeśli tutaj dzisiaj jesteśmy, to dlatego, że jesteśmy tutaj z Bożej łaski. Że On nas zachował do dzisiaj. Że On nam daje wiarę każdego dnia. Ja w swoim chrześcijańskim życiu przeżyłem momenty, a, że Bóg, Bóg pokazał mi, że ja nie, nie mogę sam siebie wierzyć po prostu. Były momenty w moim chrześcijańskim życiu, kiedy straciłem wiarę po prostu. A, nie Potrafię tego opisać jakoś. Ale, ale naprawdę przeżyłem coś takiego. Był to okres, kiedy byłem w szkole biblijnej. I w pewnym momencie, ja poczułem, że ja słucham tych wykładowców Tego, co się działo I ja po prostu jakoś nie miałem w sobie wiary, żeby w to wierzyć Straszne uczucie, ale było to bardzo potrzebne mi doświadczenie Ponieważ zacząłem polegać na sobie Zacząłem polegać na tym, co wiem Zacząłem mieć już swoje zrozumienie słowa Miałem mieć już swoje zrozumienie I wszystko wydawało mi się takie poukładane I wiedziałem, co jest jak I mogłem każdemu to wytłumaczyć I myślałem nawet, że Bóg bez mnie sobie nie poradzi w pewnych rzeczy. Byłem tak głupi, tak pyszny i Bóg musiał mi pokazać, że ja bez Niego nawet nie potrafię wierzyć w Niego. To był bardzo trudny moment dla mnie. Był zaak i w pokucie. Musiałem zwrócić się do Boga i na nowo powiedzieć, Panie, tylko w Twojej łasce mogę iść dalej. Tylko w Twojej łasce mogę iść do przodu. Jeżeli chcemy żyć z Bogiem, opierając się na naszych dokonaniach, patrząc na nasze życie i mogę mówić, tak, teraz mogę zbliżyć się do Boga, bo zrobiłem to i to i tamto. Bezcześcimy ołtarz łaski. Bezcześcimy tą ofiarę, która została tam przelana za nas, żebyśmy mogli trwać z Bogiem. Bo tylko dzięki tej ofiarze, doskonałej ofierze Pana Jezusa, A <grym> Jego, Jego przelanej krwi za nas, możemy dzisiaj trwać z Bogiem, możemy dzisiaj żyć z Bogiem, możemy cieszyć się Jego przychylnością. Nasze uczynki, nasze zasługi mają wielką wartość ale nie są fundamentem naszej relacji z Bogiem. Nie są fundamentem naszego przychodzenia do Boga. I biada nam, kiedy skupimy się na naszych uczynkach. Biada nam, kiedy skupimy się na naszych dokonaniach, kiedy przychodzimy do Boga. Bo będziemy zawstydzeni, bo będziemy czuli się potępieni, bo będziemy się czuli odrzuceni przez Boga. Bo nigdy nie dokonamy dosyć, a żeby się do Boga zbliżyć, żeby być godnymi Boga. Nigdy. To tylko ofiara ołtarza sprawia, że możemy do Niego się przybliżyć. To tylko Jego łaska. A dzięki niej Możemy trwać w społeczności z Bogiem i żyć świętym życiem, nowym życiem. I wierzę, że w aspekcie uwielbiania obowiązuje ta sama zasada. A treść ma przeważać nad formą. A myślę, że coś bardzo oczywistego, ale w praktyce, a jak często myślę, a mijamy się z tym życzeniem. Wierzę, że piękna forma jest miła Bogu że Różnorodność jest miwe Bogu I Bóg jest Bogiem różnorodności A Bóg przyjmuje Różnego rodzaju formy uwielbiania Jakkolwiek Bóg zawsze Najbardziej jest zainteresowany treścią naszego uwielbienia A wierzę, że daleko bardziej Bóg jest zainteresowany Prostymi słowami Szczerymi słowami Choćby najbardziej kosztowymi Niż jakimiś Wzniosłymi, kwiecistymi sformułowaniami za którymi nie stoi szczera miłość, za którymi nie stoi szacunek i dla Boga. Możemy wypowiadać prezesy, możemy podnosić ręce, klaskać, krzyczeć, różne rzeczy robić, ale jeśli za tym nie stoi szczere serce, jeśli to nie, nie wypływa z naszego ducha, a który stoi przed żywym Bogiem, świadomy, przed kim stoi, do kogo się zwraca, jest to tylko pusty rytuał, Jest to bezczeszczenie Bożego ołtarza społeczności. Nie chodzi o to, żeby uwielbienie nasze było jakieś byle jakie. Teraz ja nie będę nastrojał gitary, przyjdę i wezmę, jaka tam jest szafy, agnieszka. Zagram co innego, ja zagram co innego i teraz po prostu tylko skupmy się na tym. nie o to chodzi. Ale chodzi o to, gdzie jest nasze serce. A gdzie naprawdę stoimy przed Bogiem, przed Jego ołtarzem. Na czym się tak naprawdę skupiamy? Śpiewając tą pieśń, o czym myślimy. Modląc się, jakie słowa wypowiadamy? Czy klepiemy to samo co tydzień? Czy mówimy pewne frazesy, które nauczyliśmy się i które dobrze brzmią w kościele? Jak przechodzimy do Boga? Jakie jest nasze uwielbienie? Niech jest Jego jakość. Pan Jezus powiedział, że Ojciec szuka chwalców. Bóg szuka chwalców. Bóg pragnie naszego uwielbienia. I Bóg kazał Izraelitom budować ołtarz, bo pragną uwielbienia, pragną ofiar. Bóg rozkoszuje się ofiarami swojego ludu. Ale Pan Jezus powiedział, że Bóg szuka chwalców, którzy będą Go chwalić w duchu i w prawdzie. Jeśli dobrze to rozumiem, a to w duchu jest przeciwieństwem w ciele. To nie znaczy, że ciało jest bierne, ale to znaczy, że uwielbiam go z ducha. A w duchu, mój duch ma społeczność z duchem Bożym. A że jest to uwielbienie serca, że mój ten prawdziwy człowiek, to prawdziwe ja, a jest przed Bogiem. To nie jest tylko ciało, które coś wykonuje przed Bogiem. To nie jest tylko mój głos, który coś krzyczy, ale mój duch jest zaangażowany w wielbienie Boga. Całym swoim jestestwem przechodzę do Niego. Całym sobą chcę go czcić i wierzyć. I nie wiem, gdzie jesteśmy w, przed w takim uwielbieniem. Nie wiem, gdzie ja jestem w takim uwielbieniu. Ale wiem, że do tego Bóg nie wzywa. Do wielbienia Go w duchu. I Pan Jezus mówi w prawdzie do słów w prawdzie może też oznaczać w szczerości. A więc nie w jakiejś nadmuchanej formie, nie w jakiejś naddętej, a, jakiejś nadętym pozorze, ale w szczerości, w uczciwości, w słowach takich, jakie mam na sercu. Boga nie okłamiemy. Przechodząc przez Jego otaż, On patrzy dokładnie na nasze serce, wie jaki niestety, w jakim jesteśmy, w jakim stanie przechodzimy. Nie musimy Go okłamywać jakimiś świętymi słowami, których się nauczyliśmy. Bóg chce szczerości z naszych serc, chce prostowy z naszych serc. Wiersz 26 mówi o tym, że kiedy kapłan przystępuje do ołtarza, a nie ma być tam żadnych stopni, aby nie objawiła się nagość kapłana. Miał ten niski ołtarz aby myśli ludzkie nie biegły w stronę jakichś nieczystych rzeczy. I aby to uwielbienie było czyste. A Bóg pragnie czystego uwielbienia. Pan Jezus powiedział, że jeśli przychodzimy, aby złożyć dar na ołtarzu, a jakiś brat miałby coś przeciwko nam, to daremne nasze schowany tego daru Daremna jest nasza ofiara. Najpierw, jeśli chcemy złożyć ten dar, musimy go zostawić, pójść, pojednać się z prawem. Dopiero wtedy możemy naprawdę złożyć ten dar. Bóg nie przyjmie uwielbienia od człowieka, który w swoim życiu hołubi jakiś grzech. A nie przyjmie uwielbienia od człowieka, który wie, że są jakieś niezałatwione sprawy między Nim, a innymi ludźmi, a między Nim, a samym Bogiem. Bóg nie może przyjąć splanionego uwielbienia. Zwierzęta ofiarne, które były skoroną na ołtarzu, musiały być pozbawione jakichkolwiek defektów. Nie mogły to być chore zwierzęta, nie mogły być to zwierzę z jakimś wybitym okiem, kulawem. To musiały być zdrowe zwierzęta, czyste zwierzęta, co symbolizowało doskonałość tej ofiary. Nic z nas nie jest doskonały, ale możemy przyjść do Boga a z czystym sercem, poprzez tą ofiarę pojednania. Dlatego wcześniej o pojednaniu. Jest, jest łaska, jest krew Jezusa, która oczyszcza nas. I oczywiście, jeżeli jest to jakiś hołbiony grzech, a to musimy zaprzeć się tego, musimy to odrzucić. Musimy walczyć z tym grzechem. Nie poddać mu się, nie zezwolić na jego penetrację naszego życia, skażenie naszego życia. A Bóg pragnie czystego uwielbienia, budącego z czystych serc, i znów daremne są nasze głośne krzyki, najpiękniejsze ceremonie, jeśli przychodzimy z karzeniem. Bóg mówi, że brzydzi się takim uwielbieniem. I Izrael robił coś takiego. Był czas w życiu Izraela, kiedy z jednej strony służyli właśnie innym bożkom, tarzali się w swoim grzechu, a z drugiej strony przychodzili i odpagali ceremonie. I Bóg mówi, nie chcę słyszeć brzasków tych pieśni. Nie chcę słyszeć dźwięku tych instrumentów. A. Moim pragnieniem, mojego życia jest, jest trwać przy tym ołtarzu Bożym A w społeczności, która jest miła Bogu I wierzę, że jest pragnieniem każdego z nas, jak tu jesteśmy A jest to pragnienie Żeby ofiara, którą przynosimy Bogu, była mu miła I Słowo Boże mówi, że Bóg rozkoszuje się ofiarą czystą Że Bóg rozkoszuje się Jest uwielbiony, uradowany uwielbieniem płynącym z czystego serca. I wierzę, że dla tych chwalców jest ta obietnica z 24 wiersza. Na każdym miejscu, na którym nakażę Ci wspominać imię moje, przyjdę do Ciebie i będę Ci błogosławił. I to jest, to jest moje gorące paganie. Żeby Bóg przyszedł do mnie, że przyszedł do nas, że kiedy modlimy się, kiedy uwielbiamy Go, a żeby Bóg wypełnił swoje świątynie, żeby przyszedł do nas. I wierzę, że tego pragniemy. Jestem pewien, że tego pragniemy. I to, co dzisiaj a Bóg mówi do mnie i co mówi do nas, a to wierzę, że Bóg nas zywa do zburzenia ołtarzy innych Bogów. Jeśli mamy jakiś małych Boszów, jeśli jest coś w naszym życiu, co a widzimy, że nasze życie kręci się wokół tego. Że nie potrafimy tego zostawić, że nie potrafimy tego Bogu oddać. A jedyną jedyną drogą, żeby Bóg przyszedł do nas, a musimy zburzyć te ołtarze. Musimy zniszczyć ołtarze innych Bogów. Cokolwiek by to było, jakkolwiek nam zdawało się to ceny, musimy zburzyć te ołtarze. Musimy zaufać Bożej łasce. Zaufać Mu. A zaufać mocy ofiary Pana Jezusa, która została złożona raz na zawsze która jest mocna oczyścić nas z wszelkiego grzechu, z każdego upadku. Musimy złożyć całkowicie naszą nadzieję w Żyć życiem uwielbienia. To znaczy wszystko, co czynimy. Czynić dla Bożej chwała. Po prostu Paweł powiedział, czy wiecie, czy pijecie. Czyńcie to dla chwały Bożej. Jak jemy i jak pijemy? Jak rozmawiamy z ludźmi? Jak się uczymy? Jak pracujemy? <śmiech> Czy czynimy to na chwałę Boga? Wszystko, co czynimy, mamy czynić na chwałę Boga. To jest życie uwielbienia. A wtedy też wierzę, kiedy przychodzimy tutaj, kiedy jesteśmy w swoich komnatach, kiedy modlimy się do Boga, a możemy a przynieść prawdziwie czyste uwielbienie przed Boga. A możemy z czystych serc wywyższać, by uwielbiać. A On powiedział, przyjdę do Ciebie i będę Cię błogosławił. Powstańmy, aby się łazić. Panie, proszę, przypatruj nasze serca. Ojcze, proszę, aby w Duchu Świętym dotykał się nas i dał nam widzieć, gdzie stoimy przed Twoim ołtarzem. Jakimi jesteśmy, Panie Przewodniczący? Tutaj się nas prosi. Objawić się na Panie. Ty jedynie jesteś Bogiem Boże. A nie ma innego Boga. Ty jesteś jedynie prawdziwym Bogiem. I tak uczyniliśmy Ciebie Panem naszego życia. Oddaliśmy Tobie wszystko. Panie, oby tak było, byśmy tak żyli. Oby nie było innych Bogów w naszym życiu. Panie, jeśli cokolwiek zbyt bardzo nas zaprząta, jeśli czemukolwiek służymy, a idąc w jakiś kompromis z tym światem, Panie, niech, niech Twój Duch objawi nam to i da łaskę do, do przeciwstawienia się wszystkiemu, co nie poddaje się Tobie, co nie czci Ciebie, co sprawia ciemność w naszym życiu. Panie, powołałeś nas do świętości i Twój ołtarz jest święty. nie stan naszych serc. Dziękujemy za moc krwi Pana Jezusa. Tej doskonałej ofiary, która została złożona na naszym ołtarzu pojednania z Tobą, Ojcze. Dziękujemy za tą doskonałą ofiarę i krew, która jest w niebiańskiej świątyni dzisiaj, mającą moc oczyścić nas z wszelkiej nieprawości, z wszelkiej nieczystości, wyzwolić z wszelkiego grzechu, zerwać wszelkie sidła. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, że uczyniłeś możliwym przyjście do Ciebie. Że dzięki Twojej łasce tylko, niezasłużonej dobroci wobec nas, możemy przystąpić do Ciebie, Panie. Doznać oczyszczenia, wyzwolenia, pomocy. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Wyzwy nas, Panie, z tego, co nieczysta. Oczyść nas, oczyść nas, Panie. Ucz nas wielbić się w duchu i w prawdzie. Ucz nas żyć, Pana, życiem uwielbienia. Świętym życiem przed Tobą, Panie. Prosimy, prosimy w imieniu naszego Pana. W imieniu Jezusa prosimy.